audycja kadr Ci w oko. dzisiaj odcinek 27, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński, po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak, kolejne dwa tygodnie minęły, parę komiksików przeczytaliśmy, parę newsów się pokazało, trochę się złamaliśmy więc powiemy dzisiaj o mangach co nieco tak, tak co nieco, ale to oczywiście później Zaczniemy może od newsów jak zwykle. Czyżby I... od zapowiedzi jak tak, zwykle. Tak jak zwykle od zapowiedzi ponieważ wydawnictwo Fantasmagoria o którym wspominaliśmy już w poprzednim odcinku e, wtedy e, zapowiedziało Crazy Cata, Teraz zapowiedziało dwa kolejne komiksy i y, no, no, trzy zapowiedzi i trzy razy knockout y, jak dla mnie bo <śmiech> zarówno Flinch jak i przede wszystkim y, Rachel Rising jest, no, to są komiksy po prostu. Jak sądzę, znaczy Flincha nie czytałem, ale z zapowiedzi wydaje się bardzo fajne, to jest taka e, kole, z, to jest zbiór, antologia e, różnych twórców, ale mm, głównym scenarzystą jest Shaun Tan, którego znamy z Przybysza, czy opowieści z najdalszych przedmieść i innych tytułów od Kultury Gniewu, więc to jest już twórca. E, sprawdzony na polskim Tak, roku. tak, znany i sprawdzony z rysunkami wielu ciekawych artystów. Przede wszystkim nazwisko, które rzuciło mi się w oczy, to jest Ben Temple Smith, do którego mam olbrzymią słabość, więc sądzę, że to będzie bardzo ciekawy projekt. No i Rachel Rising Terego Mura, który w Stanach się ukazywał w wydawnictwie Abstract, to jest takie wydawnictwo założone właśnie przez Terego Mura, żeby publikować komiksy Terego Mura. Ale to nie jest. Ale dla... to nie jest Skybound? Tak, to nie, nie dlatego, że nikt inny nie chciał wydawać jego komiksów, po prostu on czuł, że najlepiej to zrobi, publikując to samemu. I on jest twórcą takich tytułów jak Strangers in Paradise oraz właśnie Rachel Rising i oba są rewelacyjne. Cieszę się, że Rachel Rising się pojawia w Polsce. To jest taka historia trochę o przyjaźni, o rodzinie. Jest dużo wątków naturalnych. Jest generalnie taki bardzo duży miks różnych, różnych gatunków, ale wszystko jest idealnie dograne, jest bardzo bardzo mi się podobało właśnie zwłaszcza przedstawienie postaci, z którymi naprawdę można się zaprzyjaźnić i no co tu dużo mówić. ja się cholernie cieszę, że z tej, z tej zapowiedzi, z flincha zresztą również, z crazy Cuta także, więc no wydawnictwo Fantasmagorie no będzie miało moje pieniądze na bank, po prostu już te komiksy zaczną się ukazywać, a jak u Ciebie jest? Podobnie y Wiadomo, trochę z, z, z moim gustem Crazy Cud jest bardzo, bardzo wysoko, ale Rachel Rising też jak najbardziej mnie interesuje. I fajnie, że też ta, że kolejne pozycje są wydawane na naszym rynku. Tak, to jest w ogóle ciekawe, że ktoś sięgnął po taki tytuł, to jest jednak wydawnictwo w Polsce kompletnie nieznane, twórca praktycznie również też jest nieznany, więc, więc to jest spore ryzyko z jednej strony, no ale z drugiej strony chyba doszliśmy już do takiego momentu na naszym rynku, gdzie <śmiech> publikacja naprawdę odważnych, od mniej znanych tytułów nie jest już aż tak ryzykowna jak jeszcze jakiś czas temu. Przynajmniej taką mam nadzieję. No i ty, ty, te zapowiedzi są naprawdę ciekawe. Tam nie ma jeszcze konkretnych zapowiedzi. Racer Rising na przykład, było zapowiedziane na jeszcze tą zimę więc to jest. Zobaczymy jak długo zima będzie trwała prawda. No ale można można przypuszczać luty marzec jakoś tak. Cze czekamy na te zapowiedzi. Jak najbardziej i <coughs> też bardzo mnie cieszy że obok powstających cały czas nowych kolekcji z superbohaterami, jednak yy, nie zmniejsza to napływu na nasz rynek komiksowy, komiksów nie dotyczących tych postaci. Też się pojawiło parę zapowiedzi od wydawnictwa Scream na marzec i tam te wszystkie ukażą się w Dzień Kobiet i skupiają się na postaciach kobiecych. Jest tam parę kontynuacji, parę nowości. Tutaj jeszcze dokładnie tego nie, nie przebadałem, wiem, że na pewno chyba The, The Red, The Red One, czy nie. kurczę, to się w Stanach nazywało Red One, a, a w Polsce to się ukazuje pod troszkę innym tytułem w każdym razie Xaviera Dorisona i Terego Dodsona komiksy i tam pojawi się jeszcze parę innych tytułów więc też warto zwrócić uwagę na to co na marzec zaplanowało wydawnictwo Scream no i co tu dużo mówić no, każdy odcinek praktycznie zaczynamy od kolejnych zapowiedzi ciekawych to naprawdę bardzo cieszę, że wydawnictwa nie ustają w publikacji naprawdę fajnych interesujących tytułów jest ich coraz więcej. No i cóż, portfele płaczą i się cieszą jednocześnie. Jak najbardziej. Jeszcze mamy Tulipanka do zrecenzowania. To, to, wszystko przed nami na, na pewno w kolejnych odcinkach, na, na kolejne odcinki naszego podcastu no, nie zabraknie nam tematów. Redskin? Tak, Redskin. Redskin. Redskin. O, właśnie, tak, tak, to się, tak to się nazywa w, w naszym kraju. To jest taki cie, ciekawy projekt, bo opowiada o e, a, a, przepraszam, agentce radzieckiej, która zostaje wysłana do, do Stanów, żeby e, udając superbohaterkę zdobyć ogromną popularność i tam od środka rozbi rozbijać Stany. I, i jest to takie, takie całkiem fajne, przyjemne, fajnie narysowane. E, tych tytułów w Scream zapowiedziało tro, troszkę więcej. E, sprawdźcie sobie na ich fanpage'u, koniecznie, koniecznie polubcie. No co tu dużo mówić, cieszymy się, powtarzam się chyba, ale cieszymy się z tych wszystkich zapowiedzi. Na pewno... Znaczy jak najbardziej się cieszymy i też powtarzasz się jak najbardziej. <laughs> Okej. Okay. natomiast też pojawiły się ostatnio mniej fajne informacje, na przykład dowiedzieliśmy się, że zmarł John Watkins który w Polsce no nie doczekał się wielu publikacji swoich, swoich prac, ale bardzo lubiłem jego rysunki. John Watkins, on w naszym kraju jest znany może chyba tylko z Sandmana, prawda? On no narysował, zilustrował dwa numery Sandmana, 39 i 53, ale ma w swoim dorobku dużo, dużo więcej prac. Ja, ja go... Odkryłem na nowo, czytając Sergeon X z wydawnictwa Image i warstwą graficzną byłem tam no, totalnie zachwycony. No niestety John Watkins zmarł w wieku lat 55. Hmm. Mam nadzieję, że doczekamy się kiedyś w Polsce chociażby, no, no już te Sir John X to tam sfera marzeń, ale takie Ring of Rose, albo to też może już raczej fantazja, ta seria Deadmana. Nie, to, to się raczej to jest zbyt mało znana postać, żeby się miała w Polsce układać. No, ale Myślę, że mogłyby być szanse na Konana z jego ilustracji. Kona, tak, dużo, dużo przekonanie pracował. On pracował również przy filmach, przy grach, przy serialach. Był autorem wielu konceptartów do The Walking Dead na przykład. Więc e, to nie był tylko rysownik komiksowy, tylko... On... No i wykładowca, nie? Tak, tak. tak. Wykładał anatomię na Akademii Sztuk Pięknych. Tak i, no, i też wielokrotnie pokazywał, że zna się na tym o czym mówi, ponieważ rysował, no, no tak jak wspomniałem rysował po prostu e, obłędnie i szkoda, szkoda, że Marte jest kolejny bardzo znany rysownik, znaczy w Polsce może akurat mniej znany, ale kolejne nazwisko e, rysownika komiksowego, które e, odchodzi od nas w, w ostatnich miesiącach był, e, e, by, był już e, Derwin Cook czym musiałem się zastanowić przez moment był Steve Dillon teraz, teraz do tego doszedł John Watkins no, no szkoda, że, że te, takie nazwiska odchodzą oby jak najmniej takich informacji w nadchodzących tygodniach jak najbardziej no to co, to teraz może ponarzekajmy troszkę ale tak, ale tak króciutko Pyrkon ogłosił ceny biletów na, na, na tegoroczną odsłonę i internet wybuch, ponieważ o zgrozo ceny biletów są wyższe nie, nie wiem ty, ty się nie wybierasz na Pyrkon prawda? ja się nie wybieram Tak, z zasady się nie wybierasz na Pyrkon ja, ja, tylko, tak? ja tylko powiem króciutko że moim zdaniem 80 zł za trzydniową imprezę tej skali, i tej rangi to jest, jest, jest pół darmo Zaczęli płacić grafiką? No patrząc po poziomie grafik raczej nie, ale, ale no, tyle w temacie. <głos> Dobrze. No, no, dla mnie to jest wciąż bardzo, bardzo tania wejściówka jak za trzy dni tak, tego typu imprezy tak dużej i e, tak fajnej mimo, mimo tych wszystkich kontrowersji, które tam obok, e, obok się pojawiają. E, Warsaw Cons również sprzedaje już bilety na na, na swój festiwal, który będzie wbrew nazwie nie w Warszawie, a będzie pod Warszawą. Bodajże w Nadarzynie? Pod Warszawą? Tak, tak mówiłem przed nagraniem, tak, tak no, to prawdopodobnie to jest właśnie ta miejscowość, no tutaj tylko chciałem ponarzekać na to, że komik jest tutaj tylko w nazwie, ponieważ z tego co widać po gościach i po wstępnym takim programie imprezy to komiksowych rzeczy to tam za dużo nie ma i tym samym ja już jestem przekonany, że się na ten Warsaw Comic -Con jednak nie wybiorę. Ty, ty nie wiem, miałeś w planach w ogóle rozpaczenia? Ja chciałam na komiksową Warszawę. Jechać. No, komiksowa Warszawa to w tym roku może mi się uda tam dojechać, chociaż jakoś nigdy nie jest po drodze na komiksową Warszawę. No ale cóż, zobaczymy jak to będzie. Komiksowa Warszawa, tak ra, raczej na pewno. Jest też taka sytuacja z Krakowem bo Kraków chyba pozazdrościł Katowicą i wygląda na to, że w tym roku nie będzie tam żadnej imprezy większej komiksowej. Niedawno było spotkanie z twórcami totalnie nienostalgii, no ale chyba na tym się na razie zakończy, ponieważ jak się dowiedziałem, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która dawała pieniądze na... Krakowski Festiwal Komiksu i piątkowe spotkania z komiksem w tym roku przeznaczyło na to dokładnie 0 złotych, 0 groszy, więc jeżeli nic się nie zmieni, to na chwilę obecną te projekty są niestety zawieszone. Szkoda, szkoda bo szkoda, Krakowski szkoda. Festiwal miał, miał dużo uroku. Tak, Chyba nawet nagrywaliśmy fragment odcinka tam w zeszłym roku, więc szkoda, bo planowałem się, się wybrać, a tu niestety nie ma na co po prostu. O, w Katowicach mam nadzieję, że w końcu nam się uda zorganizować coś tak naprawdę. Zobaczymy jak to będzie. Mieliśmy chytry plan z nazwą. Tak. Ale to nie będziemy może zdradzać jak, jak nam się. Zobaczycie jak jak, na, jak się nam się w końcu wyjdzie. uda, to to zobaczycie na czym polegał chytry plan z nazwą. No i teraz taka ciekawostka już ze stanów. Jim Starlin, bardzo znany twórca komiksów i nie tylko, e, powiedział, e, znaczy zdradził na swoim Twitterze, że e, dostał bardzo duży czek od DC za użycie e, KGBista w filmie Batman v Superman, gdzie, który tam się pojawił nie pod swoim pseudonimem i na jakieś, nie wiem, dwie minuty. Czyli tak dłużej niż Gambit w Wolverine. Z większym sensem. W każdym razie dostał czek i ten czek był zaskakująco duży, ponieważ był na wyższą kwotę niż Starling dostawał od Marvela. No a postacie w Marvelu, które wymyślił i które pojawiały się w filmach to takie mało znane postacie jak Drax, jak Gamora, czy jak Thanos. Greczy słyszał. Nie, ja też nie mam pojęcia o co chodzi. No i tutaj wiesz, rodzi się pytanie, czy to Marvel płaci tak mało? Czy to DC płaci tak dużo za byle co? I tutaj zdania są oczywiście podzielone. Ja tutaj nie mam zamiaru wiesz, strzelać, co jest bliższe prawdy. Po prostu chciałem Cię zapytać o Twoje zdanie na ten temat. Czy sądzisz, że właśnie jak powinno być? Bardziej w stylu Marvela, czy bardziej w stylu DC? Bo jeszcze dodam, że też za pojawiła się też informacja, że twórcy serialu Gotham Płacą twórcom poszczególnych postaci też bardzo dużo, zaskakująco dużo za ich, za ich użycie. No i więc chyba jest tak ogólnie, że DC płaci jakby więcej. Tylko właśnie pytanie jest, czy oni nie, nie szastają pieniędzmi aż za bardzo. Skąd muszą te pieniądze brać? A to producenci dają pieniądze na, do, do rozdysponowania, więc to już kwestia zależna całkowicie od nich. Być może rzeczy z DC są po prostu droższe. Być może inaczej rozkładają po prostu fundusze w czasie produkcji, tak jak może Marvel zatrudnia lepszych scenarzystów albo Zack Snyder pracuje za darmo, bo za karę. w sumie, no znaczy za karę to może tak z litości da, dają Snyderowi firmy do kręcenia, bo tak to wygląda szczerze mówiąc. No to chociaż, no dobra, to dajmy tą, tą kasę komuś, kto wymyślił tą poza, a dobra, dobra, przecież nie będziemy Snyderowi płacić, jak kręcić nie umie. Może tak jest, chociaż no szczerze wątpię, nie można powiedzieć, że Disney nie ma pieniędzy, bo Disney zawsze będzie miał pieniądze. Znaczy z drugiej strony mamy Warner Brothers, które też zawsze będzie miało pieniądze. Także, w, w, wiesz, oczywiście gdybym był e, scenarzystą komiksowym i e, ktoś by mi chciał zapłacić więcej za użycie mojej postaci niż inni, nie miałbym nic przeciwko, <śmiech> więc to... Chyba nigdy nie miał... No właśnie, więc w, wiesz, tu myślę, że oni mogą za wykorzystanie e, tych postaci w serialach zarobić więcej niż zarobili na komiksach z tymi postaciami. Więc fajnie, że ich wkład zostaje w jakiś sposób doceniony. Przynajmniej dostają te pieniądze nie jak umarli, jak większość na przykład malarzy, nie? Hmm. Także spoko, jak ktoś ma pieniądze, niech, niech je komuś daje, nie? Szkoda tylko, że w przypadku DC lepsze zarobki artystów nie przekładają się na. Lepszy poziom. Na, na wyższy poziom produkcji po prostu. Nie wiem, jak w serialu Gotham, bo go nigdy nie widziałem. No ja miałem tak. no tak szybko o tym gotam ci powiem, że po prostu pierwszego sezonu nie, nie dooglądałem do końca. Rzuciłem ten serial w cholerę i miałem już zamiar nigdy do niego nie wracać. No Ale dobre opinie o drugim sezonie sprawiły, że zacząłem sobie go oglądać od drugiego sezonu. No i jest. Jest w porządku, jest, jest na tyle w porządku, że oglądam dalej, ale, ale też jakoś bez rewelacji. Natomiast co do co Jima Starlina ja też właśnie tak uważam, że w sumie dobrze jest, że to DC tak dość dużo zapłaciło za użycie. Jednak tak no nie oszukujmy się marginalnej postaci w marginalnej roli, ponieważ to to jednak byłbym. A kiedyś było inaczej? No, nie, nie wiem kto stworzył zasza, ale za jego pojawienie się w Batman Begins nie wiem kto stworzył Zosia. Wiesz, chodzi o to, że po prostu teraz tak właśnie przez Jima Starlina wypłynęła ta informacja i tak się zacząłem zastanawiać, czy, czy, czy bardziej... Może się pokłócił z kimś Marvelu i chciał mu dowalić na Twitterze, więc wiesz, to też jest... Albo to też jest taka opcja. No ale zakładając, że tego nie zrobił, to jednak ja też jestem bardziej za tym, żeby wydawnictwa czy też studia za wykorzystanie danych postaci płaciły więcej niż mniej, ponieważ jakby nie było, gdyby nie Jim Starling, to połowy Strażników Galaktyki by nie było. No i głównego złego. Nie głównego złego e, człowieka krzesło, e, który już się pojawił w ilu. A, Alan Grant i Norm Brave stworzyli Wiktora Zasza. No to oni powinni za, za serial go tam naprawdę zbierać dużo pieniędzy, bo ten zasz się tam pojawia już. O, no od pierwszego sezonu już w, w kilku ładnych odcinkach się pojawił. No cóż, no nie, niech płacą tym, tym twórcom, niech płacą im jak najwięcej, ponieważ jakby nie patrzeć gdyby nie te osoby to oni by teraz musieli wymyślać jakieś inne na pewno gorsze postacie. Natomiast skoro już jesteśmy przy Stanach czy widziałeś nowy trailer Logana? Tak. I co sądzisz? Fajne. No właśnie i to, i to jest właśnie teraz ten problem ten ból ponieważ ja uważam dokładnie to samo. To ale... się rzadko zdarza, żeby Krzyśkowi się coś podobało. Tak, ale bardziej chodzi mi o to, że mam cały czas w pamięci oba, oba poprzednie filmy. A szczerze, szczerze ci powiem, e... Origin mi się nie podobał, ale ten, który był Silver Samurajem, który nie pamiętam jak się nazywał, chyba Wolverine po prostu? Tak, tak. Nie był taki zły. Że... Znaczy... Ale też nie był jakiś super. No, no nie, nie był, nie był jakiś super, ale nie płakałem w kinie, na co wydałem pieniądze. No ja w sumie również nie, nie płakałem, ale wiesz, chodzi mi o to, że mam z nim trailerem taki problem, że on po prostu... Podobał mi się bardziej niż Johna Hex. To nie jest trudne. <śmiech> to nie jest trudne. Ja, Czy, Hex, po, po, tak po, podobało ci się coś mniej od Johna Hex? A no właśnie Czekaj, no, Natomiast to jeśli, dobre chodzi, jeśli chodzi o Logana no to ten trailer wygląda całkiem fajnie prowadza taki fajny klimat no oczywiście wiemy, że, że ten film jest tak luźno oparty na Old Man Logan ale no cóż so, mam nadzieję, że ten trailer nie pokazał wszystkich z tego filmu, że ta warstwa nazwijmy to psychologiczna nie będzie się ograniczać do tego, że Xavier będzie mówił Wolverine'owi, że teraz może stworzyć tam nie wiem rodzinę, bo, bo znalazł kogoś, kto ma takie zdolności, jak on, i wiesz, że nie pójdziemy w takie banały. No ten trailer wygląda naprawdę dobrze, tylko właśnie cały czas tam z tyłu głowy gdzieś mam tak, wiesz, taki cichy głosik, który mi przypomina, że trailer poprzedniego filmu solowego z tą postacią też wyglądał dobrze, a w kinie to już nie wyglądało tak dobrze. Tak, no, ale też poprzedni nie miał jednak yy, kategorii wiekowej 18. Nie? Tak, tak, to, to już... też na to sobie myślę, że mogą sobie na znacznie więcej pozwolić. Mm -hmm. To już zostało też oficjalnie potwierdzone, bo nawet gdy ten trailer wyciek jeszcze nie do znaczy wyciekł, został pokazany jeszcze nie do końca, było wiadomo czy na 100% będzie ta RK. ale teraz już wiemy, że jest, że jest na 100%. No jednak ten sukces Deadpoola poruszył wyobraźnię tw twórców. No ja trzymam kciuki, trzymam kciuki za ten film, żeby, żebym się nie zawiódł po prostu, bo dalej e, nie oczekuję od tego filmu niczego rewelacyjnego i mam nadzieję, że po prostu wyjdę z kina z poczuciem tego, że jednak się myliłem i że ten film będzie co najmniej fajny, że będzie najlepszą solówką e, z Wolverine'em. Mm. Cały czas nie jestem przekonany do tytułu, ale to jest tylko takie, takie, taki mały minusik, bo... Nie, Sądzę, że jak jakaś osoba tam mniej, mniej obeznana z tematem zobaczy Logan, to nie skojarzy po prostu. A w Polsce nie zmienili tytułu? Jak zawsze? Na Wolverine Logan albo coś takiego? Rosomak. Rosomak Wilk. Teraz wychodzi ten film o tym. O założycielu McDonalda, nie? Mhm. Który po prostu tak ma w Polsce zdupiony plakat. Ale nie, to, to jest naprawdę coś, coś strasznego, bo tam... W ogóle zmieniają sens tego, o co, o co chodzi w filmie, nie? Bo tłumacząc z angielskiego film by się nazywał Założyciel, mm -hmm. natomiast po polsku się nazywa? Zabij mnie. Mac nie, nie, zabij mnie. Mac Imperium. <słuch> Mac Imperium. No tak, a co? No, na, na, naprawdę żenuje, żenująca rzecz. I jeszcze zmienili ten tagline, który jest oczywiście go nie pamiętam teraz całego po angielsku, ale to, to było, że tam geniusz, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, że zmienił, że zmienił zasady gry, a po polsku jest tam oszust, znak zapytania, ktoś tam, ktoś tam, Big Mac i te sprawy. Ach, na, naprawdę żenujące. Polecam wam sobie zobaczyć na Facebooku fanpage, który się nazywa Polsz Polska Szkoda Plakatu. Ponieważ tam właśnie są pokazane różnego rodzaju porównania z zagranicznymi plakatami i znalazłem. I to jest tak, po angielsku jest risk taker, rule breaker, game changer. Po polsku jest geniusz, wizjoner, oszust. Tak, skoro już oftopujemy, to już czekam na interpretację nowy, tytułu Nowych Gwiezdnych Wojen, ponieważ tutaj naprawdę jest ol, olbrzymie pole do popisu dla polskich tłumaczy. Wcale się nie zdziwię, jak przetłumaczą to na, nie wiem, tam ostatnia karawana. <śm> Zobaczymy. Mają jeszcze trochę czasu, żeby się namyślić. Łotry jedne. Zobaczymy, co wymyślą. A wracając do komiksików. Tak. Dzisiaj podwyższa ceny swoich komiksów, o, miesię super. miesięczników. Czekałem na to. O, oh yeah. Co prawda... Nie no, akurat w przypadku All Star Batmana y zmiany cen nie będzie. Przestałem go kupować. Przestałeś go kupować? No to w takim razie, dobra, przechodzimy dalej. Nie, no. E, generalnie, gdy DC startowało z projektem Rebirth, e, powiedzieli, że tak, wszystkie nasze komiksy będą kosztowały 2,99 dolara. Dopóki nie powiemy, że zmieniamy cenę. Dokładnie tak. I teraz wszystkie te tytuły, które ukazują się raz w miesiącu, e, będą kosztować 4 dolary. E, w zamian w zamian. Jako rekompensat DC dorzuci do y, papierowego komiksu kod do ściągnięcia cyfrowej wersji, więc możesz za 4 dolary mieć dwa razy ten sam komiks. Wspaniale, Super. jeden na półkę, drugi do czytania. Super, nie? Y, to jest coś, co swego czasu wprowadził również Marvel. I tak trwał z, z tymi kodami przez, nie wiem, dwa lata, 3 lata i się z tego wycofał, bo w sumie uznali, że bez sensu i teraz DC robi mm, dokładnie to samo. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wiem, że na pewno pomimo tej podwyżki cen dalej będą wydawać swoje zeszyty jak najgorzej potrafią. Ale to jest niesamowite, bo kiedyś że zeszyty z Dark Horse chyba kosztują 3,99. Wszystkie zeszyty praktycznie kosztują 3,99. Tylko jak Dark Horse wydaje swoje zeszyty w porównaniu do DC i Marvela. Wiesz, to jest dla mnie też niesamowite, bo po prostu te, te komiksy kosztują 4 dolary. Mają w środku milion reklam. Mówię oczywiście o tych od Marvela i DC i po części od IDW, mają, no, w środ... tak, no, nie, nie mają w środku po prostu miliony reklam, a mimo to wciąż wyglądają w rękach, no du dużo gorzej niż właśnie ty od tych mniejszych. Znaczy wydawik. tu pomijamy IDW w tych, Tak. IDW a, a, a, ma reklamy, ale są, ale są ładnie fajnie, wydane, fajnie to wydaje, jak to. najbardziej, nie wiem, do, nie, no po prostu, wiesz, wydaje mi się, żeby po prostu maksymalizacja zysku, żeby wydać byle co, byle jak, a jak najwięcej na tym zarobić, bo, bo wielkie, złe korpo. No pe pewnie tak, no ale pamiętasz, jak miałem, co, co, co to kupiłem za zeszyt kiedyś w Łodzi? Pierwszego tora chyba, nie? Mhm. Co myślałem, że mi okładkę urwali, a okazało się, że okładka jest na tym samym papierze co reszta w środku. Tak, tak pamiętam, pamiętam jak żeśmy się śmiali z tego. E, to chociaż to był raczej śmiech przez łzy, bo ty za to zapłaciłeś. Tak, tak. no dokładnie, to ty się mogłeś śmiać. Ja się śmiałem wtedy z ciebie, bo kupiłeś dwudziesty któryś numer Deadpoola, bo myślałeś, że to jedynka, bo cię okładka w konia zrobiła. He, he. Tak to też było bardzo smutne no cóż, mam nadzieję, że ten Wildstorm, który niedługo będzie się ukazywał, Ehe. będzie chociaż jakoś tam wydany, bo zeszyty na przykład z Young Animal'a wyglądają dobrze jak um, najbardziej a skoro już jesteśmy przy Young Animal też DC za, opu opublikowało zapowiedzi na kwiecień i ku mojemu zdziwieniu i radości zarazem jest tam pierwszy tom Doom Patrola w miękkiej oprawie więc, więc nie, nie wyplują najpierw HCK, a później, a później pół roku a, a, a po, czekania po roku na... dopiero TP. Tylko od razu mamy wydanie w miękkiej okładce i bardzo mnie to dzi... Dzi... dziwi, ale cieszy zarazem. Dzi cieszy, to powinno być nowe słowo. Tak, dziś cieszy mnie to bardzo. Cena okładkowa 17 dolarów. Bierzcie, bierzcie, bierzcie. Ja na pewno wezmę. Jezus Maria, w ogóle ten preorder kwietniowy to jest masakra. Mam taki pomysł. Załóżmy Patreona, co? Czy Patronite'a? Jak to się nazywa? Kickstarter? Kickstarter'a tak. może załóżysz. Będziemy, będziemy, będziemy zrobimy zbiórkę na preorder do nas. O. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. No cóż, już to chyba wszystko na, na chwilę obecną. Mhm. Przejdźmy do komiksów, bo mamy dzisiaj przygotowane, przygotowanych komiksów kilka i... O, jeszcze możemy zahaczyć tylko zanim przejdziemy do komiksów. Widziałaś tak. Riverdale? Widziałem Riverdale. Też tak, widziałem fa Riverdale. Faktycznie jeszcze o tym można wspomnieć. Co sądzisz? Bo ja nie wiem co sądzić. Też nie wiem co sądzić. Obejrzę drugi odcinek, bo jest na Netflixie. Mhm. A, I... Bardzo mi się podobało jak Jack Jackhead miał zrobioną koronę. I to jest wszystko, co wygadłem z tego odcinka tak naprawdę. Znaczy, no, ja, ja generalnie m, nie przepadam za takimi m, hi, high school drama. A no, i... lubisz Arczego, stary. O co ta, ci chodzi? Tak, tak. ale <laughs> chodzi jest. o to, że nie przepadam za tym w serial. serialach. To okay. jest takie... Zwłaszcza, że ten serial on ma postacie z Archie, ale tak bardzo swobodnie interpretuje. To jest jednak nie coś takiego jak w komiksa, tylko mamy tutaj morderstwo, tajemnicę, mro mrok mroku tym roku trochę i wydaje się, znaczy jestem przekonany, że w jakimś tam stopniu inspirowali się trochę tym Afterlife after with Archie. Troszeczkę, ja nie mówię, że tam w trzecim odcinku będą zombie biegać i wszystkich zabijać, ale... ale te, Filmowe te... Archie vs Predator też bym chętnie zobaczył. Tak, jak najbardziej. Był fajny. Klimat jest taki momentami dość mroczny, ale głównie mamy jednak tą teen dramę i nie wiem, nie, mnie ucieszyło zobaczenie Luca Perego w roli ojca Arciego, bo to jest taki aktor, no on, jest dość, on zaczynał w Beverly Hills 90210, którego nie oglądałem nigdy. Ale, A, ale wiem o tym. Tak, wiem o tym, bo to chyba wszyscy wiedzą, ale widziałem też parę innych produkcji z jego udziałem i on jest takim aktorem całkiem, całkiem w porządku, więc ucieszył mnie jego widok. No ale tak, no, po pierwszym odcinku ani, ani nie jestem zachwycony, ani nie jestem rozczarowany, nie wiem jeszcze co sądzić tak dokładnie, też właśnie sobie obejrzę drugi, może jeszcze trzeci odcinek i no i podejmę taką ostateczną decyzję. No, oczywiście możecie dać znać w komentarzach. Czy jak kry... wam się podobał. tak Czy wy widzieliście, czy jak oceniacie. Jeśli chodzi o Archie, to ja dalej czekam na tego giganta, który, na to gigantyczne wydanie zbiorcze, które chyba już w lutym wychodzi, więc... Też czekam, aż mi pożyczysz. <laughs> Okej. Okay. No to przejdźmy do komiksów. Tak, już... komiksiki. Tak, no to, mm, <laughs> bo mm. wiem, wiem, że przygotowałeś na dzisiaj bardzo bardzo dziwne rzeczy, więc, więc zaczynamy. Ja więc mam zacząć, tak? Obie pozycje, o których dzisiaj opowiem, wyjątkiem naszego tematu o mangach. Są to komiksy pochodzące z wydawnictwa Action Lab, a dokładnie z serii wydawniczej, która się nazywa Danger Zone. Danger Zone są to komiksy, które Action Lab tworzył stricte, stricte dla osób dorosłych. Więc znajdziecie tam trochę więcej przemocy niż w przeciętnych tytułach Action Labu, ale hmm... Muszę się chyba zapoznać z większą ilością tych e, tytułów, żeby się o całej linii wydawniczej e, wypowiedzieć. Natomiast na dzisiaj pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest coś, co urzekło mnie, jeśli chodzi o tytuł tej, tego pięknego komiksu, który ma tylko trzy zeszyty, więc to nie jest dramat go przeczytać. Nazywa się Ginger Deadman i e, jak nazwa wskazuje, jest o pierniku zabójcy. I to już, to już powinno Was przekonać. <gry> tak, mnie to z miejsca przekonało. E, Ginger Deadman jeszcze powstał z, ze współpracy z, ze studiem Full, Full Moon. tworzy hm, znane na amerykańskim e, rynku filmowym klasy e, B e, produkcje. I jedną z nich właśnie był Ginger Deadman. Tam w główną rolę wcielał się Gary Busey. Pe możecie kojarzyć jego. Jeśli nie kojarzycie nazwiska, to pewnie kojarzycie jego twarz, bo jest, jest charakterystyczna. Wygląda trochę jak Andy Warhol na kwasie. I. To to, to jest trochę taka zmieniona historia Freddie'ego Krugera, bo jest o zabójcy, który odradza się jako ciastko. I zabija inne osoby. E, film, miał, e, film miał trzy części. Trzy części, a później miał jeszcze crossover. E, z, zrobili crossover z e, innym ich filmem, który się nazywał... Nie, nie. Z, e, z Evil Bong. O, o, o, o bardzo złym bongo do jarania zielska. E, I teraz zbierają... E, z, znaczy zbierali na Indiegogo pieniądze, żeby fundować Ginger Deadman vs Evil Bong 666. E, wspaniałe filmy. No Natomiast e, komiks jest jakby kontynuacją e, całej historii, kiedy Ginger e, Ginger Deadman zostaje wepchnięty do pieca i już zapieczony na śmierć. E, komiks zaczyna się, gdy banda e, handlarzy narkotyków z jakiegoś gangu wbija do nieczynnej cukierni i postanawiają z ich nowym narkotykiem piec ciaska, żeby to łatwiej sprzedawać. I znajduje, dwóch gości znajduje tam jakieś pokruszone ciaska i uznają, że wymieszają to e, razem z ich nowymi narkotykami, ale zamiast mleka dadzą piwo. I zaczynają to piec i tak się odradza Ginger Deadman, e, który zaczyna zabijać wszystkich e, wokół podsumujmy, czyli teraz mamy Ginger Deadmana w, złożonego z ciasta, prochów i piwa. Dokładnie Uch. tak. I o ile w poprzednim filmie dało się mu od, dało się te twory Ginger Deadmana po prostu zjeść, żeby nie stanowiły jakiegoś niebezpieczeństwa, to tutaj jak jest zjesz to się naćpasz i jesteś mu trochę posłuszny. Więc teraz jest prawie niezniszczalny. Jest mega kretyński ten komik, ale bawiłem się przy nim bardzo dobrze. Ja widzę, wypisałeś nazwiska twórców. E, tak. E, nic mi nie mówią. I nic dziwnego, bo oni piszą tylko dla Action Labu, chyba trzy, trzy komiksy w ogóle e, piszą, rysują. E, jest napisany przez Brocktona Mackineya, a e, rysunki stworzył Sergio Rios. Mimo wszystko, i, mm, jeśli lubicie fino, kino klasy B, D i Z. dalej żet nawet, bo to chyba najdalej jak możemy się posunąć w naszym alfabecie. Warto sprawdzić, szczerze, bo jest to kolejna z takich rzeczy, których no raczej, raczej w Polsce nie doświadczycie filmowo póki co. Chociaż oczywiście jeśli będziecie na szlamfeście, to na VHS bądź VHS Hel, jak najbardziej powinniście przyjść. Bardzo zabawna rzecz, z mega, z mega dużym dystansem i warto zobaczyć chociażby okładki typu, to jest fotocover się, się, się nazywa, gdzie są na przykład dwie e, rdzenne rzeczy, ja zastanawiam się jak to powiedzieć, żeby powiedzieć to po polsku, dwie kobiety z jakiegoś plemienia z Amazonii i trzymają takiego Ginger Dead Mena z filmu i to wygląda ekstremalnie strasznie. Jest to bardzo, bardzo specyf specyficzna rzecz, ale śmieszna. Jeśli lubicie ciastka, które przewiercają ludziom mikserem oczy, to jak najbardziej powinniście to sprawdzić. Kolejnym plusem jest to, że to ma trzy numery, więc jest to łatwo kupić. Dla mnie jest to komiks, który kupiłem sobie na Comixology i pewnie nigdy do niego nie wrócę, ale nie żałuję, że wydałem na niego pieniądze. Fajna sprawa. Okay. Krzysiek dla odmiany powiem może o czymś bardziej ambitnym niż ciastka zabijające ludzi. Ja, ja to się zastanawiam w ogóle, co, co cię skusiło, żeby kupić ten, ten komic, co so, przewijać sobie po Chciałem sobie no. zobaczyć, co, co Action Lamp wydaje tak naprawdę oprócz zombie y, Trumpa. Okay. A, ale jeśli chodzi o Ginger, y, Ginger Deadmana, drugi film na okładce jest Ginger Deadman przybity do krzyża i pod tytuł to jest Passion of the Crust. Więc jest tak mega infantylny. Z tej linii e, Danger Zone w, we współpracy z Fullman powstał jeszcze e, Puppet Master też na podstawie ich serii filmów, chyba było ich osiem tak naprawdę. Gościu, który robił kukiełki. Strach się bać normalnie. No, ale nie, nie, spoko. Ja m, m, widziałem parę filmów klasy X, czy też Ży, o, o których wspominasz, i właśnie, że widziałem na przykład jakąś tam właśnie zabójczą oponę, czy tam. To e... bardzo mi się podobało. Tak, tak. To był zaskakująco fajny film, ale też takie tam m, jakieś tam pustynne rekiny, i inne rekiny, bo swego czasu była straszna mania na rekiny w, w wersjach wszelakich. Więc no, umiem sobie wyobrazić, że ten Ginger Deadman i, i inne filmy, o których wspominasz, muszą być naprawdę straszne, ale w takim, w takim można powiedzieć, dość... No to, nie, to jest taka ek ekstremalna, ekstremalna groteska. Ale, ale mówisz, że bawiłeś się, bawiłeś się całkiem fajnie. Dokładnie z tak. tego co wiem, jeszcze wrócisz do tego wydawnictwa za momencik, ale to. E, no, za momencik. Tak, za momencik. Ja, ja, ja może parę minut poświęcę. A, jeszcze już powiem tylko, że jest ładnie narysowany. To znaczy tak, jeśli miałbym do czegoś porównać rysunki, to bym trochę je do czu porównał. Mhm. Nie są tak dobrze wykonane, bo jednak w wczu widać, ile ktoś już pracuje, jakby w branży i ile już rzeczy narysował. Natomiast są jak najbardziej poprawne, nie kolą w oczy, nie ma jakichś dziwnych stóp i tak dalej. Więc warto, warto to sprawdzić. Dobrze, no więc ja przejdę do komiksu, który jest bardzo fajnie narysowany. Pamiętasz jeszcze czasy, gdy Johnowi Kasedejowi się chciało rysować? Oj tak, ale to dawno było. Bo ja już powoli zapominałem, na szczęście Jam jest Legion z wydawnictwa OMG Fabryka słowo obrazu. No przypomniał mi te czasy i muszę powiedzieć, że to jest pierwszy, pierwszy komiks wydany przez to wydawnictwo były tam swego, swego czasu problemy ponieważ ten komiks już się drukował ale cały nakład musiał zostać wycofany z powodów do których do dzisiaj no, nie, nie udało nam się dotrzeć nie wiemy co tam się dokładnie stało ale teraz już jest jest wydany ładnie bardzo duży komiks to jest chyba, chyba A4 no prawie A4. Eee, twarda okładka, 92 zł. cena okładkowa, ale to jest też dość gruby komiks, ma 160 stron mniej więcej. Eee, I o czym jest ta historia? Eee, historia jest osadzona w roku 1942. Eee, naziści są eee, wówczas jeszcze u szczytu. No ale już pojawiają się pierwsze, pierwsze symptomy tego, że alianci eee, zbierają siły i mogą im poważnie zagrozić. No i w tym momencie Wywiad brytyjski wchodzi w posiadanie informacji o tym, że naziści mają tajemniczą superbroń. Okazuje się, że tą superbronią jest rumuńska dziewczynka o nadprzyrodzonych zdolnościach, więc tenże wywiad powołuje specjalną jednostkę, która ma za zadanie zneutralizować, odkryć co to za niebezpieczeństwo i je... To tak w skrócie mówiąc, ponieważ nie chciałbym tutaj za dużo zdradzać, bardzo urzekło mnie to, że ten komiks wbrew temu co sądziłem, ponieważ ja sądziłem, że to będzie taka dość rozrywkowa historia, dużo, dużo strzelania, dużo walki, tymczasem nie, mamy tutaj bardzo fajny mix political fiction, Mamy y, historię szpiegowską, mamy właśnie elementy nadprzyrodzone, wszystko zostało bardzo fajnie połączone i Fabien Nuri, y, który jest scenarzystą te, te, tego komiksu, znany z West, wydawany bo, bodajże przez Taurus Media w tym, y, no poradził sobie bardzo fajnie Ja ten komiks czytałem z piątku na sobotę do snu można powiedzieć Więc tak liczyłem na jakąś lekką przyjemną rozrywkową lekturę No tymczasem okazało się, że historia jest dość pokomplikowana Jest bardzo fajnie ułożona że Pomimo tego poziomu komplikacji tak naprawdę tr trudno się zgubić w tym komiksie Ale historia wciąga no i stwierdziłem, że no tak na raz przed spaniem jednak tego sobie nie wciągnę, wróciłem do komiksu następnego dnia. Przeczytałem od deski do deski, ponieważ bardzo się wciągnąłem. No i co tu dużo mówić, fabryka słów obrazu wybrała na swój pierwszy komiks naprawdę fajną pozycję. Zresztą część jest Legion ukazała się w Polsce lata temu, z tego co mi wiadomo. Ale nie doczekała się finału, tym razem mamy e, wydanie zbiorcze, trzy, trzy tomy w jednym tomie, mamy od razu fajny, fajny wgląd na całość tej historii. No i tak jak już wspomniałem troszkę wcześniej, to są jeszcze czasy, gdy Johnowi Kasadajowi się naprawdę chciało. Ponieważ y, znamy, znacie na pewno Johna Cassidy'a z y, Astonishing X-Men. Znacie go z Planetary, jak mam nadzieję. Na pewno też y, z y, tych początkowych numerów Gwiezdnych Wojen Marvelowskich. Y, no ale to jest artysta, który y, swego czasu czarował. Naprawdę czarował ze swoimi rysunkami mega dokładnymi. Taką cieniutką kreską, bardzo realistyczną y, po prostu czarował, Planetary, no, wyglądało cudownie, Astonishing X-Men też wyglądało cudownie I Jamies, Jamies Legion również prezentuje się bardzo okazale, warstwa graficzna robi wrażenie, jest bardzo dużo szczegółów na, na poszczególnych ilustracjach Jest fajny nacisk na odpowiednie elementy, które, na które powinniśmy zwracać uwagę tylko, że John Cassaday zawsze miał to do siebie, że robił mega, mega wielkie opóźnienie, prawda? Pamiętasz No, plan... mu się... Pamiętasz 14-miesięczną przerwę pomiędzy dwoma numerami planetary? Czy astronomia Sling X-Men również się mega opóźniało właśnie z powodu rysownika? Planetary zaliczyło jeszcze jedno dość dłuższe opóźnienie, więc... Tak, ale to już tam. To już była inna, inna kwestia. Generalnie, ale gdy już komiksy z jego rysunkami wychodziły, to było warto czekać. I właśnie taki jest z Legion. Pod kątem graficznym ten komiks jest naprawdę rewelacyjny. Fajne są. no Generalnie wszystko mi się w tym komiksie podoba. Gdy coś dzieje się we wnętrzu, to mamy takie surowe, surowe surowe wnętrza pokazane, gdy coś dzieje się na zewnątrz, jest dużo szczegółów, ogólnie jest dużo, dużo szczegółów na, na praktycznie każdym obrazku. Tutaj widać, że Day naprawdę włożył ogrom pracy i dużo serca, co, co cieszy, bo obecnie mu się to bardzo rzadko zdarza i jest no, niestety cieniem samego siebie. No ale tak, graficznie komiks jest, jest... Mi, się, mi się po prostu podobał bardzo. Mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu. Jam jest Legion generalnie jak najbardziej polecam. Lektura bardzo ciekawa, nie tak łatwa, jak można było się spodziewać. Narysowane to jest rewelacyjnie, e, wydane też bardzo ładnie, jest to zdecydowanie komiks wart swojej ceny okładkowej, e, bo oczywiście widziałem narzekania, że co, 160 stron, bla bla bla. Zawsze będą narzekania. Zawsze będą narzekania, no ale nie słuchajcie, Marut, i jak najbardziej sięgnijcie. Warto wspomóc wydawnictwo M.G. ponieważ ten ich pierwszy tytuł no miał swoje problemy, ale w końcu jest i jest bardzo fajny, więc ja jak najbardziej polecam. Jam jest Legion, no tak jak wspomniałem, 92 okładkowo, na pewno wyszarpiecie to tam gdzieś troszkę taniej. Warto zdecydowanie. Kto to wcześniej wydał? W sensie w Stanach kto to wydał? Znaczy, to nie jest komiks amerykański, to jest taka. E... To jest wydawnictwo Humano. Humano. A, dobra, okej, okay, no to, to, to już. Wiem. Tak, europejskie wydawnictwo, które swego czasu chciało współpracować z amerykańskimi twórcami, żeby rozszerzyć swoją działalność i publikować się także w Stanach. I właśnie dlatego. Ale oni też mieli swoje wydawnictwo w Stanach po prostu, nie? Uh -huh. Z tą samą nazwą. Tak, no i właśnie Jamie z Legion to był taki. Pierwszy, pierwszy projekt, przy którym połączył siły europejski twórca, amerykański twórca, ukazywało się to zarówno w Europie w wersji tomowej, w Stanach od razu wydanie zbiorcze. Tam generalnie w dodatkach jest, jest informacja na ten temat, a w Polsce to się chyba ukazał jeden tom. Od wydawnictwa Amber, ale nie jestem do końca pewien, czy to było to wydawnictwo. Wiem, że na pewno kiedyś się tam ukazał część, ale nie, część tego komiksu, ale nie została dokończona. Teraz mamy wydanie zbiorcze, całość historii, bardzo fajnej historii, którą jeszcze raz polecam. No i super. No a teraz wracamy do Action Labu, tak? Tak. I przechodzimy do komiksu, który nazywa się Holy Fuck. Zamiast U jest gwiazdka, gdybyście, gdybyście szukali, bo Holy Fuck to jest kanadyjski zespół, tak naprawdę. To też możecie znaleźć, ale też warto go znaleźć, bo całkiem fajną muzykę grają. Natomiast um, Holy Fuck, który jest napisany przez e, Nika Marino, a narysowany przez e, Daniela Masa. Nick Marino, coś mi to mówi. Nie wiem co, ale sprawdzę na internecie, gdybym mówił. <laughs> jest to komiks, który opowiada o naszym współczesnym świecie, kiedy Chrystus powrócił. Tylko, że głównie spędza czas w Tokio, w barze z karaoke pijąc. I problem jest taki, że zbliża się Armageddon, ponieważ starzy bogowie, tacy jak Izyda, Zeus i cała reszta innych bożków, w których już nikt nie wierzy, założyli kampanię na Kickstarterze, która ufunduje apokalipsę żeby ludzie znowu się zaczęli do nich modlić. Pomysł wspaniały, natomiast e, siostra Maria, która w sumie nie wiadomo skąd się pojawiła, e, wysyła Jezusa, znaczy pomaga, zmusza Jezusa do tego, żeby zapobiega apokalipsie. Problem jest z tym, że Jezus dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie e, sobie z tym poradzić sam. E, dlatego jadą do New Jersey, żeby połączyć swoje siły z szatanem. E, szatan okazuje się starym kochankiem Jezusa. I Jezus jest gigantycznym, e, nigdy nie otwierającym oczu e, badasem z wytatuowanym krzyżem na całą klatkę piersiową, strzelającym z shotgunów do wszystkiego, co tak naprawdę się tam e, rusza. szatan ma UFO, co też jest bardzo, bardzo fajne. Jest nawet origin tego pokazujący, że kiedyś szatana porwali kosmici i próbowali wsadzić mu sondę w jego perfekcyjny odbyt, ale zabił ich wszystkich i przejął ich UFO. Jest to bardzo dziwny komiks. No, ale szczerze tak, bawiłem się o wiele lepiej niż przy Ginger Deadmanie. W sensie jest tam więcej, więcej humoru. Ginger Deadman jest jak filmy, filmy klasy Ginger Deadman. Natomiast Holy Fuck jest ekstremalnie abstrakcyjne. Ciężko mi powiedzieć, do, do czego mógłbym to porównać. O, nie, pewnie kilka osób by uraził ten komiks, gdyby się ukazał w Polsce. Jestem pewien. Ma drugą część, nazywa się Holy Fact Holy no, właśnie, właśnie patrzę na okładki. Jej je jeszcze nie czytałem, ale na przykład jakby wyszła druga część Ginger Deadmana, raczej bym po nią nie sięgnął. Natomiast po Holy Fact. Prędzej czy później e, sięgnę, bo jest po prostu przez zabawny. Tak jak kiedyś. E, czytałeś Battle Popa? Tak, czytałem, czytam. No to to jest fajniejsze. Okej. Okay. To jest taki trochę. Battle Pope, tylko mocno zmiękczony stylistyką do takich rzeczy, jak. Kurczę, no mocno powiedziałbym porównaniem, ale do Teen Titans Go. E, okay. w, więc to jest tak jakby. Baltazar, jakby Baltazar i Franco rysowali lobo, ale dalej byłby stary scenarzysta. Okej, okay, ro, ja w, rozumiem porównanie. Wie, wie, więc te klimaty. Jeśli się nie obrażacie o to, że ktoś inaczej podchodzi do rzeczy związanych z wiarą, jeśli po prostu chcecie przeczytać mega głupi komiks, abstrakcyjny, ale śmieszny, jak lata 90. i 80. Warto sięgnąć i myślę, że dam większy, większą szansę wydawnictwu Action Lab, jeśli się okaże, że więcej ich produktów jest na takim poziomie. Kto wie, no może za jakiś czas coś... Logo tam... mają fajne, bo mają psa z przedpakiem. Tak, może tam za jakiś czas coś tam uda się ściągnąć zeszytowego i, i porozmawiać na ten temat? W sumie nie miałem nigdy w rękach zeszytu z Action Labów, to, to jest dobry pomysł. Zobaczymy, jak to będzie. No, po, po tym, co mówisz, tą linię y, dla do, doj, dojrzałego czytelnika we, warto sprawdzić. To znaczy dla czytelnika, który przekroczył 18 rok życia. Tam nie jest napisane, że masz być dojrzały. To... <grym> Okej, <Okay. grym> okay, rozumiem. No, y, no cóż, no, brzmi to naprawdę abstrakcyjnie i ciekawie przez to. Ja akurat się nie obrażam o takie rzeczy i wręcz jestem ciekaw takich. Mm, luźnych bardzo interpretacji. No i też skoro o takich interpretacjach mowa, no może nie aż tak luźnej interpretacji, no to co, no to wchodzimy już w rejony Mang. Yy, miałem zamiar w tym roku wrócić do czytania Mang i uznałem, że nie będę się wpierdzielał w jakąś serię, która ma już 50 tomów wydanych w Polsce i poszukałem czegoś, co w styczniu po prostu debiutuje na naszym rynku. No i yy, zamówiłem od razu trzy trzy takie mangi, pierwsza to była saga winlandzka, która niestety do mnie jeszcze nie dojechała, a to o niej miało być w tym, w tym odcinku. Tudum. A oprócz tego zamówiłem, zamówiłem, kupiłem po prostu w bibliotece, w księgarni, ponieważ w każdej w każdej księgarni są mangi, a nie ma komiksów. Więc e, kupiłem sobie w księgarni mm, Wilczyca i Czarny Książę zwanego. Ale o tym też nie będę może wspominał, tutaj, to to akurat... Zostawisz na no później? Nie, nie, to o Wilczycy i Czarnym Księciu już niedługo ukaże się na Alei Komiksu, moja opinia, więc tam możecie zajrzeć. Natomiast tutaj chciałem powiedzieć o Bungo Stray Dogs, bezpańscy literaci, autorstwa Kawki Asagiri i Sango Hurukawy. Hurukały. To jest manga z gatunku ho, ho, ho, Seinen, sprawdziłem sobie, nawet wiem co to znaczy i skupia się na młodym chłopaku o, imię, o nazwisku Nakajima, który został wyrzucony z sierocińca. trafia do Yokohamy i tam przypadkowo ratuje przed utonięciem takiego dość dziwnego człowieka, bo później się okazuje, że ta postać jest ma dość dużą obsesję na temat samobójstwa, zresztą z tym jest związana naprawdę fajna scena w tej mandze. Okazuje się, że tenże człowiek nazywa się Osamu Dazai i służy w tak zwanej zbrojnej agencji detektywistycznej w skrócie ZAD zrzeszającej osoby o nadnaturalnych zdolnościach i po prostu zajmującej się takimi sprawami z, którą, z którymi zwykła policja no po prostu sobie nie radzi no i akurat jest on na tropie ludożerczego tygrysa który jakiś czas temu pojawił się w Yokohamie no a jak się później okazuje tenże chłopak Nakajima on po prostu jest przekonany że ten tygrys podąża jego śladem ponieważ pojawia się wszędzie tam gdzie on i tutaj z fabuły może tyle będę zdradzał ponieważ to się tam później rozwija w ciekawym kierunku ale bardzo fajne w Tejże manze jest to, to jest też taka ciekawostka, że wszystkie postacie, które pojawiają się w pierwszym tomie są oparte bardziej lub mniej luźno na twórcach literatury japońskiej i dlatego na przykład właśnie ta postać która ma obsesję na punkcie samobójstwa, jest y, oparta na twórcy właśnie książek, który również miał podobną obsesję. Generalnie, właśnie każda z tych postaci ma takie charakterystyczne cechy, y, które odzwierciedlają to, co wiadomo o tych twórcach. I to jest właśnie ciekawy pomysł, ponieważ można powiedzieć, że Japończycy zrobili taką jakby swoją ligę niezwykłych literatów, y, tylko że ich odmłodzili, dali im supermoce i kazali, y, powiedzmy, y, tropić dziwne stworzenia i z nimi walczyć. Oczywiście tam pojawia się jakaś sekretna tajemna zła organizacja, gdzie jest super mega potężny uzdolniony, ponieważ oni tak się tutaj nazywają. Jest tam parę fajnych zwrotów akcji, jest dość ciekawy cliffhanger. Jest rewelacyjna scena, gdy właśnie ten Dazai, który próbuje popełnić samobójstwo. Jest tak e, m, zauroczony kobietą, którą napotyka, że proponuje jej podwójne samobójstwo. I, e, dość, faj, fajnie to wyszło. Pośmi fajnie to wyszło. E, pośmiałem się przy, przy tej scenie. Jest tutaj właśnie parę takich momentów, w których się pośmiałem. Generalnie udało mi się zaangażować w lekturę Stray Dogs. Jak sobie sprawdziłem to jest manga, która dalej się ukazuje w Japonii. Jest oczywiście anime. 11 tomów mangi jak dotąd się ukazało i 4 light novel, więc trochę tego czytania przede mną jest wydanie Vaneko tutaj troszeczkę mnie zaskoczyło, ponieważ no ja generalnie z mangami miałem chyba dekadę nic, nic do czynienia nie miałem przez, przez chyba dekadę i pamiętam że gdy swego czasu jeszcze te mangi kupowałem to Vaneko wydawało tak sobie te mangi ale o tym jeszcze pewnie zaraz, zaraz powiemy natomiast tym razem 20 zł cena okładkowa bardzo fajnie wydana manga no, no nie, nie mam się do czego przyczepić, jestem ciekaw kolejnych tomów jak najbardziej. One chyba będą co dwa miesiące się ukazywały, więc no ja jestem, ja jestem kupiony, na chwilę obecną mm, mam zamiar zbierać sobie dalej. Oczywiście jest tu parę takich typowo mangowych zagrywek, których ja nie lubię, ale jakoś to przeboleje powiedzmy. Przykładowo jest scena, gdy jedna, gdy jedna bohaterka dostaje poszczał w plecy. 15 razy i, i przeżyję najprawdopodobniej. Więc, no, takie różne rzeczy, których no nie do końca lubię, ale, ale to nie jest jakiś wielki problem, ponieważ fabuła jest na tyle fajna, że mam zamiar sobie śledzić dalej. No, a skoro już właśnie. O manze było jednej, takiej konkretnie nowej, no pojawiły się już nie, nie raz prośby o to, żebyśmy wspomnieli o mangach, o, o których czytaliśmy swego czasu. Trochę się broniliśmy przed tym, bo jakby nie patrzeć, no ja z mangami 10 lat prawie do czynienia nie miałem, nie licząc Monstera od Hanami i paru sporadycznych innych tytułów od Hanami, nie wiem jak to z tobą było. Ja rzadko w ogóle miałem styczność z mangami nawet w tak zwanych starych dobrych czasach, kiedy był czas na, na, na wszystko. Yy, to nawet wtedy no nie ja, czytałem dużo. No ja miałem taką fazę na mangi w okolicach, w okolicach czasów, gdy JPF wypuszczał Dragon Ball, więc tak jak mówię to na pewno było 10 lat, może nawet więcej. Yy, więcej. Yy, Pamiętam, że wtedy na polskim rynku były dwa wydawnictwa mangowe, takie stricte. Czyli to był oczywiście JPF i Waneko, które wtedy dopiero jeszcze raczkowało. Właśnie pamiętam, że Waneko publikowało takie małe, cienkie mangi typu Tu Detective jeszcze czy Cześć Michael. Cześć, Cześć było, Michael, czy Cześć ten? Michael było spokojnie, ten Bardzo. japoński Garfield. No. Można <laughs> I tłumaczenie było fajne, bo tam była Kocilla z, tak, z tej grubej kotki. Tak i generalnie właśnie tak zaczynali. Później też publikowali te nazwijmy się, nazwijmy to umownie bardziej tradycyjne mangi, ale pamiętam, że cena była podobna jak mangi JPF, a papier był gorszy. I to jest właśnie to, o czym wcześniej wspomniałem, był Egmont, który miał linię, znaczy dalej jest Egmont, ale miał wtedy linię mangową, która była... Mieli rewelacyjne tytuły, a wydawali je najgorzej jak tylko mogli i najdrożej jak tylko mogli, dlatego to upadło bardzo szybko. Oni nie wydawali czasem Ewangelionów? Tak? Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, kto wydawał Ewangelionów JPF. takich dziwnych zresztą. JPF. Y, Egmont, to czytałem. Jak, Egmont, jak puścił y, swoją linię mangową, to oni tam puścili. Gundam Winga, oni tam puścili Eden, o którym w którymś z poprzednich odcinków mówiłem, tam była Ranma, 1-2 było Kenshin, a tych tytułów było naprawdę dużo i było, było to, były to fajne tytuły. Tylko, że oni wydawali te mangi po prostu strasznie, bez obwolut, jakaś cienka kartonowa okładka, straszny papier w środku i pomimo tego one, one były w innym formacie niż, niż, niż standardowe mangi i dużo droższe, znaczy dużo droższe. No teraz różnica między 13, 17 a 19 zł to jest niewielka różnica, no ale 10 lat temu. Każda złotówka się liczyła, prawda? Dalej się liczy. Dalej się liczy. No, no wtedy to się jeszcze miało. Je, je, do... Ale wtedy się miało kieszonkowe. Tak, a nie tak, właśnie miała. chodzi o to, że wtedy to były kieszonkowe, bardzo ograniczone, więc mm, no, tych, tych mank też y, jak, no, trzeba było selekcjonować. Jak najbardziej. Tak I mm, wypisałem sobie na potrzeby właśnie tego tej sekcji dzisiejszej, w tym w odcinku, y, tytuły mank, które myślałem, że przeczytałem od początku do końca. No i okazało się, że jednak nie przeczytałem część z nich od początku do końca, ponieważ jak już mi ta faza przeszła, to y, kolejne tomy wychodziły, a ja już po prostu nie, nawet nie wiedziałem o tym, że, że wychodzą. Bo przykładowo byłem przekonany, że Helsinga przeczytałem całego, a nie przeczytałem całego. Y, myślałem, że to się na siódmym tomie kończy, a to tam dalej wychodziło. Tak samo Neon Genesis Evangelion też nie doczytałem do końca. No ale tak, ale tych tytułów, które udało się skończyć, było kilka, no i właśnie tylko na nich się skupię, bo, bo, bo tak naprawdę nie będę dużo mówił o tytułach, których nie przeczytałem od początku do końca. No i też... Wypisałem sobie Atak Tytanów i One Punch bo to są takie tytuły, które chciałbym sprawdzić. One już się ukazują na, na naszym rynku, słyszałem tylko o nich tam w przypadku Ataku Tytanów widziałem chyba dwa odcinki anime. No i jestem ciekaw, jestem ciekaw, bo to są głośne tytuły, myślę, że, myślę, że sobie po nie sięgnę. I w, w, Warto, bo akurat i Atak Tytanów i One Punch czytałem mm -hmm. i oglądałem. Mm -hmm. eee, Atak Tytanów ma bardzo, bardzo fajnie zbudowaną historię. Ten eee... Bardzo mi się podoba jeśli w komiksach jeszcze znajduje się jakiś świat, który jest w stanie mnie z miejsca zaciekawić jak on funkcjonuje i cała ta mitologia, otoczka świata, który się tam znajduje jest pokazana i w Ataku Tytanów to jest bardzo, bardzo powoli ujawniane i to chyba czyni e, tak super to, to wszystko. Wiadomo, projekty postaci, projekty ich broń, to że oni latają na takich metalowych e, harpunach chyba można powiedzieć. Wbijałem, żeby do tych tytanów dotrzeć i wyciąć im tam z szyi kawałek, bo to jest jedyne, w co, w co da się tak naprawdę ich uderzyć. To jest bardzo fajne i świetnie jest zrobiona cała, cała historia. Czekam też na drugi sezon anime, bo chyba że już wyszedł, tego nie wiem. Widziałem zwiastun, więc chyba jeszcze nie wyszedł. Chyba jeszcze nie wyszedł, ale bardzo fajna historia i to ci polecam, a One Punch Man jest przezabawny, mhm. więc tym bardziej ci polecam. Tak, ja, ja wiem, że sprawdziłem to i zarówno Atak Tytanów, jak i One Punch Man wychodzą w Polsce dzięki JPF-owi, są w takim troszkę większym formacie, też przez to troszkę droższe, ale tak naprawdę no, tam te 23 zł to nie jest jakiś majątek wielki, więc sobie, więc sobie myślę, że sprawdzę. W ramach tego noworocznego, komiksowego postanowienia, no ale wracając jednak do tych mang, które przeczytałem i coś tam mogę o nich powiedzieć, no to zacznę od klasyka klasyków i e, szału, który po prostu, gdy ja miałem te 14-15 lat był, był mega wielki, czyli oczywiście Dragon Ball. Nie, niewiele się zmienił ten show. No właśnie... Dla mnie się zmienił, ponieważ te nowe odcinki Dragon Ball Super dotrwałem do 15 epizodu i już więcej nie oglądałem. Wiem, że już ich tam jest chyba 70 parę. Dzieją się jakieś rzeczy, o których w ogóle nie mam pojęcia, ale jakoś mnie nie zachwycił ten, ten nowy Dragon Ball. Natomiast pamiętam, że na fali popul ogromnej popularności anime, które w Polsce ukazywało się jak większość anime tego czasu z francuskim dubbingiem i i w ogóle z, z, e, lektorem. z, z, z, tak, z lektorem, który... E, Wcześniej był włoski dubbing i polski lektor, nie? Tak, Apolo tak. Nie jeden. A aż się, aż, się, aż się przypomina legendarny opening do Jatamana. Bywa tu? Bywa tam, bywa, bywa też trzy gdzie dzień. indziej, gdzie właśnie leciał sobie opening i padały tam słowa czytane przez polskiego lektora tak totalnie beznamiętnie i bez żadnych emocji wy, wy, wypadło to po prostu mega śmiesznie, natomiast Dragon Ball no na fali popularności anime Zacząłem też kupować mangi, gdy tylko się zorientowałem, że wychodzą w Polsce, pamiętam, do dziś to było 13 złotych za tomik, wychodziło to dwa razy w miesiącu. No Czytało mi się to równie dobrze, jak oglądało anime. 42 tomy, pamiętam, ukazały się w Polsce. Nie wiem, czy, czy ten Dragon Ball Super też ma wersję mangową, pewnie ma i dziwię się, że jeszcze, jeszcze to w Polsce nie wychodzi. No ale tak, ten pierwszy Dragon Ball to pamiętam, to był wielki, wielki hitor, także w Polsce pod kątem wydawniczym. To była jedna z pierwszych mang, po którą w ogóle sięgnąłem i też byłem, pamiętam, mega zdziwiony tym, że czyta się mangi od prawej do lewej. To był pierwszy raz, coś pierwszy raz coś takiego spotkałem, no trzeba było się troszkę przyzwyczaić, ale... No później sięgasz, sięgasz po europejski komiks i nagle widzisz zakończenie. No właśnie taki miałem problem z Mangą, że wiesz, wziąłem to w rękę, mówię, kurczę, czemu tu jest tył, jak tu jest przód. No ale tak, na no Dragon Ball, no wiadomo, klasyk nad klasykami, warto znać, przynajmniej w wersji animowanej. Ma Mangowa chyba jest dostępna bez problemu. Generalnie z większością mang, z tego co z, przyuważyłem, nie ma większego problemu, ponieważ są, są dodrukowywane, yy, są dostępne praktycznie wszędzie, więc myślę, że i tego Dragon Balla można spokojnie wyłapać. Pamiętam, jedna z moich największych życiowych bolączek to było to, że miałem komplet Dragon Ball'a i go sprzedałem. A... Smutek, to jest tak jak te wszystkie kaczory Donald'y i semiki, które miałeś, ale jakimś student zniknęły, a matka ci próbuje wcisnąć kit, że nie, ona je wyrzuciła. Oczywiście, no ale nie, akurat w przypadku Dragon Ball'a sam sobie jestem winien, ale no cóż, no, no, no żałuję, żałuję. Eden, o którym wspominałem parę odcinków temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale na pewno był wspominany, czyli ta taka bardzo ciekawa wersja postapokaliptyczna świata, no, no, 15 tomów zdaje się i przynajmniej te pięć pierwszych naprawdę mega dobre to była mega dobra lektura później troszeczkę poziom opadał ale do końca, do końca Eden mi się podobał i to jest właśnie nas takich mang które przeczytałem od początku do końca i bardzo miło to wspominam Eden był akurat wydawany przez Egmont jak sobie odświeżałem w zeszłym roku Edena, bo już, już w zeszłym roku miałem e, zamiar wrócić do mangi i odświeżyłem sobie Eden oraz czytałem e, Death Note o i Death no przy Dead odpadłem na wysokości trzeciego tomu ponieważ się nudziłem straszliwie natomiast ten jeden sobie przeczytałem od początku do końca kolejny raz no i dalej uważam, że jest to jeden z fajniejszych tytułów wydanych w Polsce, niestety jeden z najgorzej wydanych tytułów w Polsce, ponieważ zajmował się tym akurat Egmont no i tych ty, ty tytułów było dużo więcej, ale może, może ty o jakimś powiesz, bo nie, nie chcę tutaj gadać ciągle ja um. U mnie mangi można podzielić na te, które czytałem w ciągu ostatnich powiedzmy trzech lat i te, które czytałem w czasach, kiedy Dragon Ball był popularny. Te, które czytałem w ciągu ostatnich trzech lat, to też nie ma ich jakoś dużo, tak naprawdę są chyba cztery albo pięć. To... 4 lub 5 więcej od niż ja, bo tak prawdę mówiąc. Eee, przeczytałem sobie to, co wyszło w e, Polsce nakładem e, JPF-u od i Ito i to było GIO z tytułem Odór Śmierci i Uzumaki, czyli Spirala. E, to jest mangakom znanym z tego, ze swojego podejścia do horroru i już trochę znudzony horrorami takimi, jak obecnie nas raczą amerykańskie filmy, czyli Sama sieka, zero, zero klimatu. E, postanowiłem po to sięgnąć po samych pozytywnych recenzjach, jakie słyszałem i się nie zawiodłem. Jest naprawdę, naprawdę świetny klimat, więc jeśli chcielibyście, mielibyście ochotę na jakiś horror e, mangową kreską rysowany i świetnie opowiedziany, to jak najbardziej warto sięgnąć po cokolwiek, co pan i to napisał. Gio jest o rybach i stąd pochodzi słynna... E, ta. O, właściwie Geo to jest z tego, co mi brat mówił. E, to jest słowo na smród gnijącej ryby. E, I stąd pochodzi słynna onomatopeja, jak e, rekin się wdupia przez drzwi i jest gaszank. To jest kolejna rzecz, która mnie skusiła do, no. do, do tej magii. Wiedziałem, okay. że co, coś, gdzie rekin wpadający przez drzwi z dźwiękiem gaszank, to nie, nie mogę przejść obojętnie. E, bardzo mi się podobała. Na tyle oczywiście, na ile horror może, może się e, podobać. Bardzo utrzymywał klimat. Trochę rył głowę, jak się, jak się to czyta. Nie czytałem tego nad morzem. Pewnie nad morzem byłyby. Wezmę sobie do Gdańska, jak będę jechał na Szlamfest. Sobie jeszcze raz przeczytam. Okej. Okay. Ale na, naprawdę z tym, z tym się warto zapoznać. Tutaj tak właśnie przyuważyłem, bo to jest taka dość solidna, gruba manga i jest też wydana to jest w takim, mega manga tak, w takim większym formacie i widzę, że to jest mega manga. Czyli je, jednak nie odrobiłem e, lekcji aż tak dobrze, jak jakbym chciał, bo nie wiedziałem, że coś takiego było. To no, jest trochę no, tak. taki grafik novel wśród, no, wśród manga. Znaczy, no, na pewno będę sobie nadrabiał jeszcze w miarę możliwości te mangi, bo ten powrót do, do mang, no generalnie wy, wypadł na, na plus, zarówno Stray Dogs jak i ten hmm, Wilczyca i Czarny Książę mi się nawet spodobały, więc będę sobie tam sięgał częściej po jakieś kolejne tytuły. Wiesz, ja ci powiem, że z mangami ogólnie mam tak i, i chyba z anime, o, anime to na pewno widziałem więcej anime niż czytałem mang, to, to to muszę przyznać. E, tylko, że na większości odpadam, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie tak samo jak z komiksami, które czytamy, że dużo rzeczy, które są popularne wcale nie znaczy, że są dobre, chociażby to, co Marvel i DC e, wydaje i jest na czele list sprzedaży, ale to są dość miałkie historie. E, ja tutaj pe pewnie znienawidzą mnie ludzie jeszcze bardziej, ale kupiłem sobie tą nową Miss Marvel. No ja też mam ja, po angielsku ja, wszystkie ja, ja nie mam pojęcia, czym tu się tak zachwycać. To jest fajny komiks, ale. Nic no to pod... tym się zachwycać, że Marvel wydał fajny komiks. No ale stary nic, nowość, po, nic to jest. Nic poza tym, tyle nagród, tyle wyróżnień, spodziewałem się czegoś, co mi urwiec zata, tu po prostu jest. Ale co nie wiem, czego się dokładnie spodziewałeś. Czegoś. Wow, a tutaj po prostu było takie... E. Masz taką teen dramę z dobrym zacięciem i super mocami. No i tyle, no i nic poza tym. No mówię, że spodziew po prostu widząc ilość nominacji do nagród i tam wyróżnień, które mi tu... Marvel dostawało, to sądziłem, że to będzie wow, a to było takie bardzo mało Znaczy wow. mogło oczywiście politycznie dostawać, co nie byłoby niczym nowym w, w wydawaniu jakichkolwiek nagród za granicą. A... Ale wróćmy do mag. Tak, tak, przepraszam. <śmiech> Więc... E. Ja, ja mam z mangami tak, że e, często mangi e, mają ekstremalnie dobre scenariusze i po prostu historie w nich przedstawione, e, czy to właśnie w Manze, czy w Anime, jak po prostu Cowboy Bebop. jest jedną z lepszych historii po prostu, jakie, e, jakie, czy, jakie o, tu akurat oglądałem e, w życiu. Tak samo kurczę, fi filmy ze studia e, Ghibli, nie? No, rewelacja. E, czy Wolf's Rain, który mi się bardzo podobał. To są cudowne rzeczy. I jedyny problem, e, znaczy problem, jedyna rzecz, którą ja mam z mangami, nie wiem, czy ty masz podobnie, ja na przykład nie jestem w stanie odróżnić, kto rysował manga. Oh, bo to, też nie. Ma manga mi się kojarzy z mm, trochę ze z takim scenorysem filmowym że to wygląda jak coś, co możesz zaadaptować. Jasne, masz tam lekkie przedstawienie e, tego, co jest wokół. E, to akurat dotworzyłem sobie oczywiście na planszy, gdzie jest tylko ruch. Ale nie, nie masz tyle szczegółów, nie? W europejskich konkursach, jak ktoś maluje e, łamane przez... E, rysuje wszystko, co się wokół dzieje, wiesz, jakieś szczegóły, przechodzący ludzie, nie wiadomo co. Natomiast w mandze masz graficzne przedstawienie akcji. Mhm. Co całkowicie m, według mnie jeśli masz kiepską historię w mandze, to nie ma opcji, żeby ją rysunki, znaczy, może jest opcja dla mnie po prostu, nie ma opcji, żeby ją rysunki uratowały. Bo co prawda oczywiście mogą być brzydkie i, i, i, i, i ładniejsze, ale e, moim zdaniem jako właśnie taki e, scenorys, trochę taki storyboard filmowy, e, w mandze najważniejsza jest ta fabuła, a rysunki tutaj służą tylko i wyłącznie o, Trochę jak w takiej sztuce teatralnej, bym, bym powiedział, że skupiasz się na postaciach i na, na ich akcjach i na tym, co mówią i na tym, co pokazują swoimi twarzami, a scenografia, no trochę może być po kątem. Większa, no może być mniejsza. Do, dokładnie, ale na przykład jak masz yy, Pojedyncze panele w, w, w komiksach Czy Czytałeś Wartowników do Dorison? No to, to chociażby tam, wiesz, zawsze jest coś upchnięte, że tutaj powiewa firanka przez okno i, i doszukujesz się takich małych szczegółów. W mangach może po prostu za mało przeczytałem też, żeby dostrzegać coś takiego, jednak w tych, które widziałem najczęściej jest to właśnie taka bardzo oszczędna w szczegółach forma. No właśnie tutaj tak przy okazji otworzyłem na losowej stronie ten Stray Dogs. No i mamy tutaj właśnie tą scenę, gdy... No to jest kwiat, to... Tak, to, to, Tą scenę, gdzie jest propozycja podwójnego samobójstwa. No i główny kadr to mamy kobietę siedzącą na fotelu, faceta i nic poza tym tutaj nie ma. Tak? Tutaj żadnego tła, więc mniej więcej rozumiem o co chodzi, ale też są, są wyjątki. Tak, oczywiście nie mówię, że tak, to wiesz, jest taki, stricte bardzo. Ale zgodzę się z tym, co powiedziałeś na początku, ja też mam problem z rozróżnianiem rysowników w mangach. Są tacy dość charakterystyczni, co niektórzy. Na przykład pamiętam swego czasu, czytałem, ale oczywiście nie doczytałem do końca mangę, która się nazywała Hit. Wydawał to JPF. No to tam rysownik był bardzo charakterystyczny, ponieważ jak mało kto spośród, jak to się mówi, mangaków, mhm. rysował... Realistycznie bardziej niż niż niż tak mangowo. Więc to było takie dość, dość charakterystyczne. No Ale tak ale faktycznie z większością mang ma, mam tak że wiesz, no, mogliby wkleić na nazwisko znaczy na okładkę dowolne nazwisko twórcy. Ja i tak bym się nie nie nie, nie zauważył nawet gdyby wkleili jakieś niepoprawne. Tak? Bo większość mang rysowanych jest naprawdę podobnie. Nie ja odróżniam w sumie chyba tylko taki realistyczny styl od nierealistycznego jak powiedzmy był Cześć Michael czy jak się ta dobra manga nazywała. Doktor Slump. Doktor Slump też mi się podobał, bo mm. był strasznie zabawny i były dowcipy o kupach. Tak, tak. O właśnie o Doktorze Slumpie też chciałem coś powiedzieć, ale później się okazało, że w ogóle Doktor Slump w zeszłym roku zaczął znowu wychodzić od JPF-u w Polsce. O co nawet nie wiedziałem. No właśnie. Ja pamiętam jak Doktora Slampa kupowałem, to była taka cieniutka manga, ona kosztowała 9,90 Później zrobili jakąś promocję, że... Obniżyli tą cenę do 7,90 zdaje się, więc to było tak, tak mega tanio, że po prostu no, żal było nie kupować. Oczywiście wtedy tam 15 15-letni a potrzebował chyba roku, żeby się kapnąć, że to ten sam koleś co Dragon Ball'a robił, więc no, internetu nie było i w ogóle kto tam czyta nazwiska na okładkach, jak wszystko jest to samo no ale tak doktora Slampa też bardzo miło wspominam no, zresztą to była chyba jedna z pierwszych mang jpf ów w Polsce pamiętam na pewno te Aż do Nieba, czyli tą pierwszą pierwszą mangę, którą JPF wydał bo to była japońska historia księcia Poniatowskiego znaczy japońska historia. To, to była historia osadzona w Polsce i opowiada o księciu poniatowskim, ale w wydaniu mangowym, w wydaniu takim Shodjo, mhm. zdaje się, więc to było takie, no, ciekawe, ale. To, to była manga skierowana dla młodych dziewcząt, więc, więc, jakoś mi tam nie przypadła do gustu, szczególnie. Aczkolwiek nie powiem, były też takie mangi właśnie skierowane typowo do, do, do dziewczyn, które mi się mega podobały, bo były zabawne. I tutaj, na przykład, wymieniłbym wideo Girl AI, które, które było wydawane przez Waneko. I przy tej mandze naprawdę się bardzo dobrze bawiłem. Tak samo Great Teacher Onizuka. No chociaż, to może, mogę, dam, chociaż to może akurat mniej, mniej skierowane do, do kobiet. Ja, ja w ogóle nie rozróżniam tych, tych gatunków mang, więc. Się... na dobre i niedobre? No coś, coś ten design. Pamiętam w zeszłym roku jak byłem na leszku w Lublinie, mhm. tam jedna z prelekcji była właśnie o rodzajach mang i tego jest po pierwsze mega dużo, a po drugie to co mi się tak rzuciło w uszy oczy, że te mm, gatunki są dość sztywne że jeżeli ktoś rysuje, robi przykładowo właśnie, jakby to powiedzieć, mangę dla młodych dziewczyn, to musi zrobić mega romantyczną historię, najlepiej z happy endem, bardzo rzadko bez happy endu i generalnie no... Zaczynasz czytać tą mangę, wiesz, że masz, on, wiesz, że ona tam ma 18 czy 20 tomów, ale tak naprawdę już wiesz jak się skończy. Tylko po prostu trzeba... No trochę jak z superbohaterami C tylko prostu, obecnie. Więc... Tylko po prostu czytasz no jak do tego finału dochodzi i co tam po drodze, jakie, jakie perypetie bohaterowie przeżyli. Hmm. Więc to, to tak może troszeczkę też mi przeszkadzało w mangach, ale tak jak mówię, no fazę na mangi miałem, później mi przeszła, teraz się troszeczkę na to otwieram i staram się otwierać i, i będę, się, będę się starał bardziej, ale tak, no, dalej miło wspominam nie, niektóre tytuły, właśnie ten Great Teacher Onizuka też mnie zauroczył tym, że miał bardzo fajny humor przedstawiony w swojej, w swojej hi historii. Cześć Michael, o którym wspominaliśmy ch chyba nawet o, oboje czytaliśmy, prawda? Tak, tak. No to był taki japoński Garfield, ale, ale fajny, fajny. Bardzo mi się też to podobało. Też był bardzo zabawny, więc to, to, to był duży plus. A czytałeś może Apple Seed'a? Apple Seed to była manga, która mi się bardzo podobała. E... Nawet nie czy była skończona w Polsce, muszę to sprawdzić. Nie była skończona w Polsce. Nie była skończona. Apple, Apple Seed to przecież e, to była manga, którą próbował wydawać T.M. Semik. No tak, tak. W amerykańskim formacie i w ogóle to było mega dziwne. Chyba wyszedł. Nie wiem Zeszyt, do końca, Al, albo to? jeden tom podzielony na trzy zeszyty, albo tam zaczęli już drugi tom, ale im się nie udało, więc no to co przeczytałem było spoko, ale no, na tym moja znajomość się, tego tytułu się, się urwała. Ale bu, było fajne, na pewno chciałbym sobie, sobie to jakoś um, spróbować nadrobić. Mamy bardzo fajna historia science fiction połączona z cyberpunkiem. A właśnie, Ghosting in the Shell. o tym za chwilę. O, okay. e, natomiast bardzo fajna historia o połączeniu cyberpunku z... No właściwie science fiction, jak można powiedzieć. Ten cyberpunk jest częścią science fiction. Bardzo fajna cyberpunkowa historia. O też relacji dwóch osób, o ich zmaganiu się z, ze światem i z zagrożeniami, które w tym świecie się czają. Na, mocno na wyrost porównanie, ale taki lżejszy japoński Blade Runner. Ta, no, tak bym to porównał. Fajne, fajne porównanie. To mi się bardzo podobała ta manga. To do, do niej na pewno, zobaczę, że są jakieś angielskie wydania. Na Comixology też masz ja? Mhm. Mm no, to sobie sprawdzę. No, a skoro już padło Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ale tak. bardziej mi się anime podobało. niż. Znaczy, ja, ja pamiętam, że czytałem Ghost in the Shell, bo to chyba, znaczy, to na pewno się ukazało w Polsce, ale nie wiem w ilu odsłonach, to możesz tam już sobie googl googlować pomału. Wiem, że na pewno to JPF chyba wydał w ramach takiego jakiegoś wydania specjalnego, bo oni za mojego pierwszego razu, że tak to ujmę, e, oni tam publikowali jakieś mega specjalne wydania, które były dostępne tylko tam dla prenumeratorów i osób, które złożyły preordery. Wtedy preordery to była nowość tak naprawdę i to, to, to dopiero wchodziło. Pamiętam, że w mangach JPF-u zawsze była taka karteczka z wypisaną listą tytułów i trzeba było... Trzy od JPF-u Aha, dzięki. Że I była taka karteczka, gdzie można było wiesz, wyciąć kuponiki, na tym kuponie napisać co się zamawia i wysłać do nich I tak to działało. Oczywiście w... pamiętam, była manga też przez JPF wydawana zeszytowo i to tak, tak dość dziwnie bo w wielkim formacie Pokémon Adventures też o tym wspominaliśmy swego mhm. czasu. No to y, pamiętam że drugi albo trzeci numer y, nie umiałem go za cholerę dostać w żadnej księgarni więc sobie pierwszy raz w życiu zamówiłem coś wysyłkowo a wtedy to było tak że była cena okładkowa plus koszt wysyłki. Nie było żadnych rabatów o rabatach można było pomarzyć. Więc, więc sprzedaż wysyłkowa to była taka mało opłacalna opcja. Ale tak ale skusiłem się wtedy pamiętam. Generalnie te, te Pokemon Adventures te, też, też miło, miło wspominam. To była taka manga dość, dość ciekawa. Pamiętam ten główny bohater się nazywał Red. Jego przeciwnik się nazywał Blue i gdzieś tam jeszcze się pojawiła dziewczyna o imieniu Green. Generalnie mo, mocno to było oparte na, na grach. Zresztą ta manga się ukazuje do dzisiaj. Co wychodzi nowa generacja gier na Pokémony, to też wychodzi od razu nowa manga jakoś tam bardziej lub mniej luźno oparta na temat na, na, na grze pamiętam jeszcze Mangamix nie wiem czy koja, kojarzysz jak to się ukazywało nie, nie kojarzę. Mangamix to był taki eksperyment wydawnictwa Waneko to był magazyn, który się ukazywał bodajże co dwa miesiące i w środku były rozdziały różnych mang. I te, które czytelnikom najbardziej się podobały, były później wydawane jako tomiki lub też y, tytuły, które Waneko wydawało i gorzej się sprzedawały, trzeba było je zawiesić, to później ukazywały się właśnie w tym mangamiksie i... Mhm. Teraz nie pamiętam, czy tu detektyw jest, czy zapiski detektywa kin Kindai, ponieważ te dwa tytuły mi się totalnie zlewają w chwili obecnej, ale pamiętam, że czytałem jeden i drugi. To któryś z tych dwóch tytułów został zawieszony, ale był kontynuowany w manga Ogólnie mówiąc o, o mangach, które czytamy, czytaliśmy, to chyba warto też wspomnieć o Kawaii, o magazynie. W, wówczas jedynym mangowym w Polsce, który I Jeszcze na... było Anime Gajdo? Tak? Mhm. Aha. Okej, okay. no to ale Kawaii Ale Kawaii było naj Kawaii było rewelacyjne, no, pamiętam i ten magazyn i Kawaii Ekstra, czy jak to się tam nazywało. i specjal o Dragon Ballu, który miał każdy. Tak, i kompendium Kawaii, pamiętam te, te takie książki, gdzie nawet do któregoś do którejś osłony dodali kasetę VHS z filmem z Dragon Balla i to było wow. Pamiętasz jak Kawaii skończyło. Pamiętam, że się skończyło. Ka Kawaii skończyło się tak, że cała ekipa została wypierdzielona z tego, z tego magazynu. Ktoś przejął ten tytuł i przerobił go na magazyn dla upośledzonych dzieci. Mhm. Mniej więcej tak to wyglądało. Więc no, no, Ciężki koniec tego tytułu, ale teraz powiem ci, że znowu w ramach przygotowań do dzisiejszego nagrania odkryłem, że tych magazynów mangowych w Polsce trochę jest. Zresztą nawet, kurczę, przepraszam, przepraszam za ten Katar, no, nie spodziewałem się, że aż tak Zima, cyklicznie. czego się spodziewać? Tak, w każdym razie pamiętam, że e, jest e, tych tytułów mangowych trochę. Nawet się pojawił jakiś polski Kickstarter na, na kolejny e, projekt. E, Polak Potrafi, tak? Tak to się nazywa? Możliwe. E, e, tak, tak, tak. W każdym razie no, te, dzisiejszy fan mangi jest naprawdę mega rozpieszczony, ponieważ no każdego miesiąca tych mang ukazuje się masa, no ponad 10 tytułów na pewno. Zresztą jak widziałem e, zapowiedzi poszczególnych wydawnictw, no to te, te Vaneko chyba samo już z 10 mang miesięcznie wydaje. w e, studio, G JG, są jakieś inne wydawnictwa. E, no i jest Hanami, o Hanami też warto wspomnieć przecież. Hanami to jest wydawnictwo mangowe. Chociaż nie tylko, ponieważ oni również publikują dużo książek o Japonii, jakieś ciekawe rzeczy zbierają za to nagrody, prawda? Mhm. Ale dla mnie Hanami to jest przede wszystkim monster. Chyba jedyna manga, którą przez ostatnich kilka lat czytałem regularnie. No i kilka właśnie takich mniej znanych tytułów, ale naprawdę wartych uwagi. No ja Króla Wilków czytałem na przykład z Hanami. Bardzo, bardzo mi się podobał. Jest to historia... Właściwie można powiedzieć, że science fiction, to jest historia o Čingischanie, ale w takim ujęciu science fiction, bo zaczyna się współcześnie, kiedy e, wielka chmura przenosi głównego bohatera i później główną bohaterkę do e, Mongolii. E, tam w XII wieku, w 12, mam nadzieję, że nie, nie pomyliłem, w czasach Han'a e, i główny bohater tam spotyka Han'a. E, różne rzeczy się e, wydarzają i jest fabuła jest oparta na tym, że główny bohater zna historię, która się wydarzy, więc jest w stanie przewidzieć razem z, e, przy boku Chinggis jak i co może się potoczyć. Bardzo, bardzo fajna, bardzo grube to mistrza tak naprawdę e, i oprócz niego jest jeszcze jedna historia o Kubiwaju, która do, dokańcza e, całą sprawę. Bardzo fajna rzecz, cena okładkowa 34 zł. E, warto się zapoznać. Też e, bardzo mnie cieszy, że w tej mandze zostało... E, wiadomo, je, jest to dzieło fikcyjne, e, natomiast rzeczy, które są e, wzorowane na historii, są faktycznie wzorowane na historii, imiona, zdarzenia itd. Więc wa warto się zapoznać. Też, też coś ciekawego i coś, co mnie bardzo cieszy, że jest w jednym tomie, a nie muszę zbierać 50 tomów, żeby poznać zakończenie historii. Tak, no, Hanami generalnie, one tych, to wydawnictwo tych mag nie publikuje jakoś szczególnie dużo, ponieważ no, nie zasypują co trzeci dzień księgarni nowymi tytułami ale mają tych tytułów w swoim dorobku kilka naprawdę fajnych. No właśnie ten monster, o którym wspominałem, e, Balsamista, e, też, też parę takich nazwijmy to umownie one-shotów, które, które tam miałem e, tam e, Restaurante Paradiso czy Zozimą. Czy, e, no, król, o Królu Wilków słyszałem, ale no, nie miałem okazji go przeczytać. E, dlatego też, gdy pojawiła się ta zapowiedź sagi win winlandzkiej, to uznałem, że o tak, to jest ta manga, od której warto zacząć ten, ten powrót, no, no niestety się nie udało do końca, ale tak, ale je, jest w drodze. O, wiesz co mi się przypomniało? Boże, zapomniałem o moim ulubionym tytule tak naprawdę. No, to jest klasyk. Akira, który był wydany przez JPF, to jest dla mnie nawet wyżej niż Ghost in the Shell, jeśli chodzi o post strasznie brutalny komiks, gdybyście chcieli porównania z europejskim, to Chyba bym Ranks'a tutaj e, podciągnął. Jeśli chodzi o brutalność. Tak, jeśli chodzi o brutalność. No tylko o brutalność, i, i, e, e, jeśli o to chodzi. Bardzo mądry komiks, chyba 19 tomów e, było. Chyba nie do dostania już tak znaczy, naprawdę. Ja, ja wiem z... tylko, że Akira w Polsce się ukazywało w takich księższych tomach, w, a wyższych, w większym nie? formacie, ale to jest tytuł, po który nigdy nie sięgnąłem. A warto? A ja wiem, że to jest właśnie legenda i warto go znać, a jakoś no, ja nigdy nie miałem okazji. E, chyba się nie doczekał ten tytuł jakiegoś do druku późniejszego, czy tam w, w klasycznej formie. Bo, bo wiesz, e, Neon Genesis Evangelion JPF wydawał zeszytowo, tak śmiesznie, a później się zaczęły ukazywać tomiki normalne. E, no Akira chyba, chyba tylko pod tą wersją. W tej, w tej jednej postaci. Na, w tej... Nawet w sklepie tam JPF-u jest tylko parę tomów dostępnych. Mm -hmm. Jakiś czwarty, szósty, siódmy. 15-19. No troszkę słabo, ale kto wie, no może kiedyś się doczekamy jakiegoś wznowienia. No ale mang zawsze było sporo na rynku i na pewno łatwiej wam będzie znaleźć w antykwariacie mangę e, niż wiele komiksów, e, których, do, których do druki się skończyły. Tak, jak pewnie e, zauważyliście, no ob, obaj nie wspomnieliśmy o żadnym tytule studi studia JG. Ja przyznam się szczerze, no, ze względu na to, że no, to wydawnictwo powstało dopiero po tym, jak moja, moja faza na mangi się już zakończyła, to też nigdy nie miałem okazji zapoznać się z żadnym tytułem tego wydawnictwa, nieamerykańskim, bo to jest wydawnictwo, które publikuje też Adventure Time i Atomówki, które znam. Mm. Natomiast jeśli chodzi o mangi to akurat nie miałem żadnej przyjemności ani nieprzyjemności za to widziałem e, zapowiedzi studia JG na najbliższe nie, miesiące. i Jest tam parę takich tytułów po które z chęcią sięgnę. Większość z nich uka ukaże się na Pyrkonie. Więc akurat będzie fajna okazja. Ehm... No to jest to jest takie wydawnictwo, które jest dla mnie totalną tajemnicą, ale po prostu e, wszystko z powodu tego, że ta, ta faza jakoś tak ominęła, e, myślę, że sobie nadrobię to, to za jakiś czas. E, też pamiętam jeszcze wracając do przeszłości, e, było wydawnictwo publi publikujące, e, no nie powiem, że mangi koreańskie, na no to jest specjalne słowo, to się nazywa chyba manhua. W każdym razie no, komiks koreański i to wydawnictwo, pamiętam, nazywało się KASEN. Oni, oni krótko, krótko działali, ponieważ nie udało im się przebić i nie, niestety upadli, ale udało im się dokończyć tytuł, który nazywał się Island i to była, to była bardzo fajna man, manhua. Taka też z elementami nadprzyrodzonymi, dużo bijatyki, wątki romantyczne, generalnie wszystko tam było, ale pamiętam, bardzo fajnie mi się to czytało. Teraz chyba nikt nie publikuje takich rzeczy, a przynajmniej nie mam, nie mam większego pojęcia. Wiem, że pojawiło się też parę mniejszych wydawnictw, które tam się próbuje teraz przebijać, ale jest ta taka wielka trójka i... No na razie, na razie będę się starał ogarnąć tą, tą wielką trójkę w miarę możliwości, zobaczymy jak to będzie dalej. W każdym razie no tak, no, obietnica z mojej strony jest taka, że na pewno mangi w kolejnych odcinkach kadr bę będą. Może nie w każdym kolejnym ale co jakiś czas na pewno będziemy do tego wracać. No może ta saga winlandzka następnym razem no zobaczymy jak to no, będzie. No Następnym razem mamy też już mocno zaplanowany tak, kalendarz. Tak. Zobaczymy wiem. jak to będzie ale w tym roku na pewno. W tym roku na pewno będzie dużo więcej mang w naszym podcaście. W, naszym podcastie, w ja ja składam ze swojej strony taką obietnicę. Ja też się postaram no i na chwilę obecną to jest chyba wszystko co, co, co chcielibyśmy powiedzieć o tych mangach, no jak słyszycie wielkiego doświadczenia nie mamy no za to katar spory mnóstwo tytułów, kurczę ja jeszcze raz przepraszam, mnóstwo tytułów zaczęliśmy ale jakoś nie dokończyliśmy może się w końcu uda, będzie, będzie o czym wspomnieć, ja mam chyba ten sam problem z długimi mangami jak z, z serialami, kiedyś miałem dopóki nie przestałem ich oglądać że oglądam, oglądam, oglądam ale jeśli na chwilę chociaż wypadnę to już do tego nie wracam. Aha. I tak miałem z One Piece'em, którego e, obejrzałem chyba 200 parę, czy nawet 300 wow. parę odcinków, i później przez tydzień nie obejrzałem, już nigdy nie wróciłem do One Piece'a. Nie, no ja, ja to mam z kolei tak, że jakbym ja po 200 odcinkach bym miał coś rzucić, to raczej, raczej nie. Zresztą wiesz, nieraz wspominałem off-topowo, mówiąc o, o moim moim zamiłowaniu do Gwiezdnych Wrót serialu, który miał. U... No ten główny serial plus spin-offy miały 17 sezonów i oglądałem wszystkie i no po prostu już... jak to się zakończyło, to to dla mnie dopiero był szok, a nie, a nie że tam wiesz... Rzuć... Dalej płaczesz rzu... na piosence? Jasne. Nigdy nie przestanę. Dobra, no to co? No to na temat tych mang to będzie wszystko. Dzisiejszy odcinek też już się zbliża do końca. I widzi... słyszymy się za dwa tygodnie, albo widzimy się na szlamfeście. Na pewno wpadajcie, jeśli będziecie w. Jeśli będziecie. Warto, warto. Dokładnie, a tydzień później na złotych kurczakach. Też warto. Więc do zobaczenia, łamane przez do usłyszenia. Czołem. Cześć.